Witam serdecznie, jakaś mała regularność się wdarła w ten y, podcast, ponieważ to już kolejny tydzień, a to znowu jest odcinek, cud, no ale przejdźmy do rzeczy, tym razem y, będzie praktycznie bez retrospekcji, ponieważ poprzedni odcinek był tydzień temu, y, na temat... Y, w sumie chyba Lonely Planet, a nie tak samego, samego Borżomi i pijalni wód. W każdym razie z Borżomi wcześniej rano, bo chyba o 8 już się wybijamy i jedziemy do Gori. Może niektórzy się śmieją, po co nam internet był na tej całej wyprawie. Poza tym, że można skorzystać ze Skype'a, to taka fajna rzecz jest, jak ktoś pamięta, dawno, dawno temu był odcinek z Armenii. Jak przekraczaliśmy granicę, to spotkaliśmy Polaka, który akurat też tam przechodził granicę, i okazało się, że mieszka w Gori. No więc mieliśmy do niego tylko maila. No i tego maila napisaliśmy dzień wcześniej i okazało się, że mamy opcję noclegową do, do, do, do wykorzystania w Gori. Właśnie u wspomnianego chłopaka. Kurde, imię nie mogę sobie przypomnieć. Wracając do sedna sprawy. Jedziemy do Gori, oczywiście jedziemy marszutką. Marszutki pewnie startują stamtąd co godzinę lub coś z desen. Lądujemy w Gori. Wcześniej pisząc maila, o której mniej więcej będziemy. Także na dworzec przychodzi po nas wspomniany chłopak. Chyba zadzwonię do Patrycji zapytać się jak miał na imię. telefon wykonany, no i dowiedziałem się, że myślny Polak, który mieszkał w Gori, miał na imię Rafał, więc Rafał nas odebrał z dworca i poprowadził przez miasto do swojego mieszkania. Tak się niestety zdarzyło, że nie mógł za bardzo z nami przebywać, więc musieliśmy sobie radzić sami. Jedyne co mieliśmy to Dostęp do spania, e, ponieważ jak się okazało, co może też wspominałem, bo niestety tak długo nagrywam tą serię, że nic nie pamiętam już co mówiłem, e, w Gruzji stacjonuje Unia Europejska, takie siły stabilizacyjne, które kontrolują granice z Rosją, tak mniej więcej, i takie różne. stabilizują sytuację. No i okazało się, że są też Polacy w takich misjach stabilizacyjnych, no i właśnie. To był ów Rafał. Rafał, który tam pracował, niestety miał służbę, więc nie bardzo mieliśmy się jak zobaczyć i porozmawiać udało nam się tylko wieczorem zamienić parę słów, ale niestety on musiał rano, a w sumie to w nocy, bo chyba o czwartej rano jechać do Tbilisi, kogoś odebrać z lotniska, więc tylko chwilę się widzieliśmy w nocy, bo poszedł spać, rano się jeszcze chwilę zobaczyliśmy i tyle raz było, tak więc tak trochę go wykorzystaliśmy jakby. Znaczy niechcący, no bo taka akurat sytuacja. Generalnie też zapalony podróżnik, więc było o czym rozmawiać. W związku z tym, że byliśmy tam dość wcześnie rano, to pierwsze, co zrobiliśmy, jak on wrócił do pracy, to my sobie poszliśmy w teren. I tak jak w jednym z poprzednich odcinków mówiłem o skamieniałym mieście Wardzi, takie miasto sprzed wielu wieków, tam z piątego, z czwartego wieku naszej ery. Podobnie jest w Gori. I to w gory w sumie jest bardziej znane. Jest to miasto Uplistkisze. Chyba tak to się dokładnie czyta. Wstęp tam kosztuje parę, parę żelków. Tych lari ichniejszych. W przewodniku jest napisane 10. Nie mam pojęcia być może właśnie tyle kosztuje. Wiem, że udało nam się wejść na... Tradycyjnie już na legitymacje studenckie. Z AISEKA. Także fajnie było. Miasto nie jest tak fantastyczne jak tamto w Barzi bo tamto jest w pianowej skale, a tamto jest po prostu na skalę, gdzie są dodatkowo wybudowane różne klasztory, a w sumie to tylko jeden kościół i drugi taki, takie resztki kościoła, ale z bardzo ciekawą opcją do obejrzenia, ponieważ jest wyryty cały w skalę, a faktura na suficie jest wykuta w myśl różnych mozaik, które można było zrobić z drewna w tamtych czasach. Także taka, takie, takie różne wzory są symetryczne na, na suficie, także ciekawostka taka. Fajną rzeczą są jaszczurki, które tam się znajdują, się na skałach. Jest ich naprawdę bardzo dużo. I nawet dość blisko można do nich podejść po to, żeby zrobić zdjęcie. Taka miła atrakcja. Jedyny problem, żeby tam dojechać, to na własną rękę, to oczywiście dystans i problemy jakie tam trafiają. Po pierwsze, oczywiście nie da się dojechać, wszyscy tak mówią, no ale jak się wie, się da, to się w końcu jakoś tam y, dotrze. Niestety marszutki tam nie docierają, docierają do miejscowości obok, a z tej miejscowości trzeba jeszcze przejść kilka kilometrów, no jakieś dwa, więc dotarliśmy do marszutką, jeszcze oczywiście y, ten Wszyscy nas informowali, kiedy mamy wysiąść, gdzie kierowcy zatrzymywali. Raban wielki podnieśli, jak on zaczął skręcać za wcześnie, czy coś takiego, bo ci tam mógł go jechać. Ale udało, udało nam się wysiąść w najbardziej korzystnym miejscu. Przespacerowaliśmy się te dwa kilometry do tego miasta, no i z powrotem wracaliśmy i łapaliśmy stopa. I szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam, jak się to skończyło. Chyba jakąś marszutką wróciliśmy chyba jakaś marszutka się pojawiła, w końcu tak, pojawiła się jakaś marszutka, która akurat wyjeżdżała ze skrzyżowania obok i tak zobaczyła nas w ostatniej chwili i nagle ludzie w ogóle zaczęli wyszli chodźcie, chodźcie zaczęli krzyczeć i, i nas zgarnęli szybko do tej marszutki także mieliśmy szczęście udało się dotrzeć do do Gori także fa fantastycznie w dość szybkim czasie to zrobiliśmy w związku z tym, że było dość dużo czasu jeszcze, a dzień młody to postanowiliśmy jeszcze zwiedzić muzeum Stalina, ponieważ Gori to jest to miasto, w którym urodził się sam Stalin. Tak więc złego słowa o Stalinie w tym mieście nie można powiedzieć. Wszyscy go ubóstwiają i to dzięki niemu Gori tak długo, tak, tak dobrze w sumie stoi, a wcześniej nawet stało w związku z tym, że on pochodził z tej dziury. Jak się, Jest taki główny prospekt przez miasto, i na samym środku jest Muzeum Stalina. Co ciekawe, na środku tego prospektu przed Muzeum Stalina jest jego dom. Dom, który tam stoi od zawsze, jak go tylko wybudowali. Teraz jest już pod e, przykryciem, żeby go warunki atmosferyczne nie niszczyły. Więc jest dom w domu i można e, sobie zobaczyć i zrobić zdjęcie przy samym e, domu Małego Józia, który sobie kiedyś tam biegał z kolegami i jeszcze wcale nie myślał o takich fantastycznych rzeczach, jakie co dla niektórych zrobił. W każdym razie wstęp do Muzeum Stalina jest płatny, nie wiem ile, ale po długich negocjacjach udało nam się e, kupić bilet ulgowy. Muzeum jest na wysokim poziomie, wchodzi po gigantycznych schodach, zwiedza się kolejne sale, gdzie są zdjęcia z Józefem. Józef podpisuje jeden traktat, drugi traktat, jego życie młodzieńcze, jak miał ukrytą jakieś laboratorium, nie wiem co to było w ogóle, takąś drukarnię w podziemiach swojego domu, do którego, którego się nie dało w ogóle wejść z domu, tylko trzeba było wejść do szopy, zjechać, był taki przekrój całej makiety zrobiony, trzeba było zjechać studnią w dół nad lustrem wody wejść w korytarz i tam się wchodziło do, do pomieszczenia w którym stała jakaś maszyna drukarska więc nie wiem, może jakieś ulotki propagandowe drukowało za młodu. problem polegał na tym, że niestety nie wszystko wiem, bo tak się dziwnie złożyło, że nic nie było po angielsku tylko wszystko było napisane i ewentualnie po gruzińsku no to jeszcze gorzej więc nie wszystko rozumiałem, a też czytam wolno więc to był problem Dlatego w sumie tylko oglądaliśmy zdjęcia, jak to kolejne podpisywał różne traktaty, rozmowy w Jaucie I Na samym końcu to jest taki ciąg, gdzie się idzie, idzie, jest jakby mauzoleum, prawie tak jak ma to Lenin, tylko że Stalin został normalnie pochowany, więc jest tylko takie po Lenina zrobione na taką modłę, tak jakby został wystawiony jego ciało do podziwiania, gdzieś tak obchodzi się wokół takie jest ciemność, tylko jest podświetlone, podświetlone to popiersie i to popiersie dodatkowo jest leżące, żeby było bardziej wiarygodne. Taka twarz, że go dokładnie odbita, z wąsem i tym podobne. I potem się przechodzi do kolejnego pokoju, gdzie są różne ciekawe pamiątki, jakie zostawił po sobie, poza oczywiście gabinetem i takimi bierdołami. To są wszystkie takie... Pamiątki z wizyt w różnych y, zakładach pracy, tak bym to ładnie ujął. E, w czym rzecz? Rzecz jest w tym, że y, są tam różne talerze, z huty szkła, jakieś tam w Irkucku i tym podobne rzeczy. No i są też polskie rzeczy, że na przykład huta imieniem Lenina, y, w którąś tam rocznicę urodzin naszego fantastycznego towarzysza Stalina i tym podobne rzeczy. Jest kilka pamiątek właśnie z Polski, gdzie jest po polsku wszystko napisane, taka ciekawostka świetna. No i e, dodatkowo, jak już się wychodzi z tego muzeum, to po negocjacjach mi się w końcu ostatecznie udało, można zwiedzić e, wagon pociągu, e, w którym zawsze podróżował e, sobie Juzio. Wchodzi się po schodach do tego wagonu, no i jest e, miejsce dla kuchmistrza i dla kogoś, kto się nim opiekował, jest e, jedna sypialnia taka dla jakichś pomocników, jego sypialnia, jest jego łazienka z wanną. Pociągu. Dobrze, że to lasy. rosyjskie e, pociągi, więc są szersze tory, więc wszystko mieści, więc jest wanna, e, łazienka, tam można było napalić w kominku, więc ciepło było, jest wielki pokój konferencyjny, jest jego sekretarzyk, cały jeden wagon był dla niego, który był ciągnięty przez pociąg i właśnie ten wagon dodatkowo można zwiedzać, stoi przed muzeum. Możecie sobie wyobrazić jaka siła musiała być tego człowieka, ponieważ całe miasto, cała geometria miasta została prze, prze, przestawiona po to, żeby jego dom rodzinny był na środku prospektu, czyli głównej ulicy miasta, takiej osi, osi miasta. Jest tylko jego dom, a wszystko nie zostało wyburzone. Także jaka to musiała być y, moc sprawcza, czego się nie robiło dla przywódcy. A w sumie przywódca robił wszystko dla siebie. I to by było tyle, jeśli chodzi o przygodę y, y, z, z naszym Juziem. A co było dalej? Dowiecie się kiedy indziej. Cześć.